Na początek bardzo dziękuję za zaproszenie. Na tą spikerkę. jest mi bardzo miło. I a propos właśnie kroku 12 to czynię swój krok dwunasty i, i jestem, jestem. Powiem krótko na osobie i o, o tym kroku pierwszym może. Będę starała się nie mówić dużo na temat piciorysu, bo, bo to według mnie bez sensu, tak? Każdy z nas taki ma i i on chyba ma większe znaczenie, a będę starała się mówić bardziej, co się stało później, tak, czyli od momentu, kiedy byłam już tak bardzo bezsilna, że jedyne, co mi zostało, to, to to pomoc, prosić o pomoc, siłę wyższą. Dla mnie to jest Bóg i, i to był moment, gdzie weszłam na program. Ale tak króciutko powiem, ja ja twierdzę, że ja alkoholiczką byłam już wcześniej, zanim zaczęłam pić alkohol, bo te objawy alkoholizmu miałam już od dziecka. I te, tymi objawami to jest dla mnie taka totalna pustka, nieszczęście, smutek, nieumiejętność okazywania emocji, nieumiejętność w ogóle czucia jakichkolwiek emocji. Jak nigdy nie wiedziałam jako dziecko, co mi jest, czy jestem smutna, czy jestem wesoła. I nie potrafiłam się cieszyć, tak jak moje koleżanki, nawet wtedy, nie wiem, jak nie wiem, grały w piłkę, grały w gumę, to ja w ogóle nie wiedziałam, co im chodzi, że one się cieszą, i, i czy, czy później li, jak chodziłam do liceum. E, no jak chodziłam do liceum, to odkryłam ten, ten lek na tą swoją pustkę i to był oczywiście alkohol. Prawdopodobnie, gdyby to nie był alkohol, to coś innego, bym odkryła. Ale nie korzystałam wtedy jeszcze z tego często, dlatego bo ja się bardzo bałam alkoholu. Moja mama piła, cała rodzina mojej mamy piła i zawsze sobie mówiłam, że nigdy nie będę taka sama jak moja mama. E, no oczywiście, e, jak widać, nie udało mi się to. E, teraz mam nadzieję, że jestem inną mamą e, dla swoich dzieci niż byłam kiedyś, e, niż była moja mama dla mnie. No myślę, że dzięki programowi mi się, mi się, mi się to udaje troszkę osiągać, że no nie powielam tych schematów, przynajmniej o tyle, o ile mogę, o ile mi Bóg pozwala. Ja zaczęłam częściej pić, jak miałam około 23 lata na... na Myślałam, że e, jak ucieknę z domu, to, prze, to, to zmienię swoje życie. Nie zmieniłam. Później myślałam, że jak wyjdę za mąż, to mi się coś tam zmieni. W głowie poprzestawia, że już nie będę czuła tej pustki. Też mi się to nie udało zrobić. Później stwierdziłam, e, że się rozwiodę i się zmieni. Też się nie udało tego zrobić. Też, też nic nie zmieniłam. Później wyjechałam z miasta do innego miasta. E, i, I myślałam, że to mi pomoże. To też mi nie pomogło. Później stwierdziłam, że pójdę sobie na terapię DDA, bo mam problem DDA, że jestem po prostu pokrzywdzona przez, przez dzieciństwo, przez mamę, przez rodzinę, przez nieszczęścia w moim, w, w moim dzieciństwie. No i jak poszłam się diagnozować w kierunku DDA, no to pani wtedy, psycholog powiedziała, że być może mam problem z alkoholizmem. Ja, ja wtedy absolutnie powiedziałam, że absolutnie nie, no ale jakoś tak się stało, że ona gdzieś tam mnie nakierowała, że, że może terapia, może coś, no i no ja generalnie poszłam na tą terapię. E, po terapii nie piłam e, niepełne 4 lata, oprócz tego, że nie piłam, to nic nie robiłam dalej czułam to nieszczęście, które czułam zawsze, dalej czułam się smutna, wszyscy mi mówili, dlaczego ty jesteś taka smutna mi na nawet mówili, dlaczego pani jest taka smutna, niech się pani uśmiechnie, to, to był mój taki znak rozpoznawczy, że ja byłam zawsze smutna no i stwierdziłam, że no tak no nie piję nie piję, a nic się nie zmieniło, no to chyba nie o alkohol chodziło, tak, no to wymyśliłam sobie, że jestem alkoholiczką, w ogóle wszyscy na tych terapiach się na pewno mylili, no i stwierdziłam, że tak, no dużo wiedzy mam, bardzo dużo mam wiedzy na temat z terapii, tak, na temat alkoholu i wypiję sobie jakieś tam piwo, karmi i jak później zachce mi się innego, no to przecież będę wiedziała, kiedy przyjdzie ten taki moment, w którym w którym już będę musiała przestać. No tak sobie wymyśliłam, że mam tą wiedzę i to, to wszystko wiem, więc na pewno rozpoznam moment, w którym w razie czego jak coś będzie nie tak. No i, no i oczywiście nie rozpoznałam tego momentu i obudziłam się obudziłam się w totalnej czarnej dziurze. Podjęłam się próby samobójczej, przeleżałam trzy miesiące w szpitalu psychiatrycznym, po w szpitalu psychiatrycznym Dalej piłam, bo nie potrafiłam poradzić sobie z tym, co ja narobiłam, że, że ja w ogóle tym wszystkim nie kieruję. Nie potrafiłam poradzić sobie z tym, z tą drugą częścią pierwszego kroku, nie? Ja przyznałam, że jestem bezsilna wobec alkoholu, ale ja nie potrafiłam zrozumieć tego i w ogóle uwierzyć, jak to jest możliwe, że ja całkiem niegłupia dziewczyna nie kieruję swoim życiem, że ja sobie sama nie poradzę. Dla mnie to było niepojęte, ja bardzo chciałam sobie sama poradzić. Ta próba samobójcza to nie był, to nie był w ogóle tylko efekt tego alkoholizmu, to był, to był też efekt kilku innych rzeczy, ale to, to był związek przemocowy, to był no, terapia dla ofiar przemocy tam była też, ja byłam na takiej terapii, więc to kilka rzeczy się, kilka rzeczy się złożyło. Natomiast samo to wstąpienie w ten związek przemocowy, sama, sa, samo to wstąpienie w ogóle w taką relację toksyczną, no to oczywiście też był efekt alkoholizmu, bo to była nieumiejętność, nieumiejętność życia. No i w końcu dwa lata temu, niepełne dwa lata temu, bo w styczniu, w styczniu dwa lata temu ja byłam. To już było dwa lata po tej mojej próbie samobójczej, ja już byłam e, kolejny raz w takim stanie mojego ducha, że ja e, w nocy, to był dokładnie 19 styczeń e, w nocy, mm, po prostu uklęknęłam wtedy, powiedziałam Boże, albo ja po prostu mm, zabiję siebie no teraz będę starała się tak, żeby mi się udało, albo, Boże, pomóż mi, bo ja już nie wytrzymam, po prostu ja już nie wiem, co ja mam robić, nie? I to nawet nie chodziło, kurczę, o tą obsesję alkoholową, tylko o, o samą tą substancję, tylko chodziło o, tą, taką, o takie straszne nieszczęście, Taki. ja chodziłam do pracy, w pracy było OK, wracałam z pracy i po prostu bardzo cierpiałam, bardzo... Bardzo, no, użalałam się nad sobą, cierpiałam, obwiniałam wszystkich o to, co mi się dzieje, o, o... w ogóle miałam straszny do mojej mamy, bo ja uważałam, że to wszystko przez moją mamę, nie? Wszystko, co się dzieje, to w ogóle przez moje dzieciństwo, przez moją mamę i tak dalej. No i, no i od tamtego dnia nie piję dokładnie, od między 19 a 20 stycznia w nocy ja autentycznie po prostu zaczęłam się modlić na kolanach i mówię, Boże, jeśli istniejesz to mi pomóż kilka miesięcy, chyba w trzeci miesiąc mojej abstynencji zaczęłam szukać jakiejś bardziej wyrazistej pomocy i w ten sposób trafiłam na sponsorkę na moją sponsorkę ja kiedyś, właśnie 10 lat wstecz, jak byłam na tej terapii, to ja słyszałam o programie i ja wtedy pytałam ludzi o program, o tych takich weteranów na mityngach. Pytałam, bo byłam kilka razy na mityngach, ale wtedy słyszałam od tych ludzi, że program to, to nie jest dla takich jak ja. Program to jest dla ludzi, którzy są kilka lat wie, że ja to nie, ja, ja to muszę tam trochę ogłady nabrać i tak dalej, więc ja się trochę na nich obraziłam, przestałam chodzić na te mityngi i w ogóle no, no i e, e. No i tak, właśnie trafiłam teraz dopiero. Eee, no i od no i odkąd, y, y, y weszłam z tą z moją sponsorką na program i moja sponsorka zadała mi to magiczne pytanie na samym początku, że ja jestem gotowa zrobić wszystko, żeby zmienić swoje życie. Eee, ja byłam absolutnie gotowa zrobić wszystko. Totalnie. Ja bym zrobiła, ja bym nawet wyła do księżyca, gdyby ktoś mi powiedział, że to trzeba zrobić, bo ja bo ja tak, bo ja wiedziałam po prostu ja mam dwójkę dzieci. Ja wiedziałam, że ja jeśli, czego, jeśli coś się nie stanie po prostu w moim życiu, no to ja nie wiem, no to ja byłam w takiej depresji, że ja byłam wykonana, że no, znowu podejmę się jakieś próby samobójczej, być może e, nieszczęśliwie będzie ona skuteczna. Bardzo nie chciałam tego znowu robić dzieciom, ale totalnie nie wiedziałam, co mam zrobić. Dlatego złapałam się, e, e, te sponsorki, tego co nami mówiła. E, bardzo, bardzo, się po prostu. Ja się, do niej, ja się przykleiłam po prostu do tego wszystkiego, co mi mówiono, tak? E, I no i tutaj i tutaj faktycznie zaczęło zmieniać się moje życie. E, I tutaj e, praktycznie od razu. Ja byłam, ja byłam na sugestiach na początku, ja już na tych sugestiach czułam, że coś się zmienia, bo ja dostałam też, i tutaj już zacznę troszkę mówić o tym kroku dwunastym, ja dostałam od początku takie sugestie też, żeby próbować, starać się, ja się bardzo na tym użalałam. I moja sponsorka często mi mówiła, ja pamiętam kiedyś ona do mnie dzwoni, znaczy ja do niej dzwoni i mówisz że tak mi ciężko strasznie, bo ja nie wiem jak ja mam, bo ja nie wiem, ja się nie wypowiadam na meetingach, ona mówi, a czemu, a to, a ja mówię, no nie, nie wiem, bo mi tak ciężko, ona mówi, no tak mi Ciebie szkoda, nie? I ona wtedy dała mi właśnie taką sugestię, żeby się na tych meetingach jak najczęściej wypowiadać. Pokazała mi, że ja się nad sobą użalam. I od początku powiedziała mi, żebym rozmawiała z innymi alkoholikami najlepiej, żeby byli niż krócej niż ja. E... I, I w ten sposób zaczęłam już ten troszkę nieświadomie, o co samego początku ten krok 12 czynić. I to mi bardzo pomagało, bo rzeczywiście się od siebie, od, ja się od siebie, że tak nieładnie powiem, odpieprzałam wtedy, wtedy, kiedy skupiłam się na drugiej osobie, wtedy, kiedy czułam, że jestem użyteczna dla drugiego człowieka, a nie tylko gadam o sobie i nie tylko uralam się nad sobą. No to mi to bardzo pomagało i to mi już pokazało, i to mi już wtedy pokazało, o co o tutaj też chodzi w tym kroku dwunastym. Chociaż sama myśl o tym na początku mojego stawiania kroków, sama myśl o tym, że ja miałabym dojść do tego, znaczy być na tym kroku 12 i sponsorować, czy, czy, czy mówić na spikerkach, czy wypowiadać się w ogóle na meetingach, to dla mnie to, było, to była abstrakcja, dla mnie to było bardzo trudne i niewyobrażalne wręcz niewyobrażalne wręcz, ale w kroku dwunastym teraz to, teraz to widzę, tak, że jest napisane, że przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, nie? że jak ja byłam na tym drugim, trzecim czy nawet czwartym kroku, to, to przebudzenie duchowe, jeszcze, jeszcze, jeszcze tego przebudzenia duchowego nie miałam, dlatego to było dla mnie tak, tak bardzo trudne i niewyobrażalne. Ja, jak to będzie na etapie 12 kroku? E, <śmiech> e, jak to będzie na... I, i no właśnie, czym jest w ogóle dla mnie to przebudzenie duchowe, bo ten krok jest w ogóle tak ładnie napisany. E, w tym kroku jest też, w opisie tego kroku jest dla mnie taka kwintesencja jakby całego programu, nie? Bo mm, przebudzenie duchowe to jest dla mnie... Mm, to jest dla mnie wyjście z tej matni takiej, w której byłam, to jest dla mnie wyjście z tej czarnej dziury, w której ja zawsze byłam, to jest dla mnie akceptacja w ogóle przeszłości, to jest dla mnie, to są dla mnie spełnione obietnice kroku dziewiątego. Czyli przestaniemy żałować przeszłości i przestaniemy chcieć zaczeskiwać za nią drzwi. I to jest ta akceptacja właśnie tego, nie, że, że ja już nie, że już nie żałuję przeszłości, nie chcę zaczeskiwać za nią drzwi i że ja pojmuję sens słów pogoda ducha. I ten krok dwunasty to jest dla mnie taką, taką radością po prostu z życia. E, tak, chyba, chyba najbardziej, to jest, e, to, je, to jest czucie radości, przebudzenie duchowe to jest dla mnie e, m, czucie radości i, e, m, i e, również taka umiejętność bycia ze sobą i siłą wyższą. E, m, I co, jakie jest moje doświadczenie to, teraz z krokiem 12. Ja e, wiem, e, czuję to bardzo, że bez kroku 12 ja nie żyję po prostu. Bez kroku 12 ja nie dałabym rady. Ja wiem, że krok 12 ratuje mi życie, tak jak w ogóle cały program i całą wspólnotę, tak teraz krok 12, tak jak z wielkiej księdze, wiara bez uczynków jest martwa i stosowanie pośrodków nic nam nie dało, tak wiem, że bez tego 12 kroku, bez sponsorowania bez wypowiadania się na mityngach, dlatego, bo no, krokiem dwunastym to pos nie posłania to jest też wypowiadanie się na mityngach, e, to jest też, nie wiem, parzenie herbaty, e, to jest, nie wiem, klucznik, czyli nawet otwieranie drzwi to wszystko to jest dla mnie krok dwunasty. E, bez tego ja nie dałabym rady utrzymać tej pogody ducha, trzeźwości, E, i e, żyć w zgodzie ze sobą e, i z innymi ludźmi. E, ale chciałam jeszcze tutaj powiedzieć na propos tego kroku 12, że mi najtrudniej w tym kroku było stosować e, zasady programu we wszystkich moich poczynaniach, bo bardzo prosto było mi... E, znaczy, stawiałam kroki, cały czas je stawiam wszystkie e, e, dla swojej jakby, dla trzeźwości tak? dla swojego stanu ducha natomiast bardzo trudno mi było e, stawiać te wszystkie jakby zasady stosować i stawiać kroki w całym moim życiu, nie, nie tylko we wspólnocie ale w całym moim życiu i pamiętam taki Taki przykład, który najbardziej to mi uświadomił, że, że jestem jak ten aktor, który jest opisany. Pamiętam taki przypadek, że odbierałam mojego syna z przedszkola i stuknęła mi kobieta samochód. Stuknęła mi kobieta samochód i na początku spisałyśmy jakieś tam oświadczenie, po czym ona weszła do tego samego przedszkola co ja i okazało się, że, nasi, że nasze dzieci chodzą do tej samej grupy no i ja wtedy pomyślałam sobie, że no okej, okay, dobra, no był to przypadek, zdarzyło się i ja tej pani oddałam to oświadczenie, pomyślałam sobie no być może to jest samotna matka, może jej trudno ja tego samochodu i tak nie zrobię teraz, a ona będzie miała wyższe ubezpieczenie jest taką z taką troską, miłością oddała mi to oświadczenie wtedy i, byłam, i czułam się z tym dobrze, nie czułam się szczęśliwa, po czym poszłam do domu i opowiadałam mojemu starszemu synowi o, tym, o, o tej sytuacji i w tym czasie moje dziecko rysowało lampką po stoliku i cały stolik porysowało i ja wtedy wpadłam w szał po prostu, jak on ten stolik porysował, ja wtedy wpadłam w szał, że mi dziecko stolik zepsuło i że mi zniszczył i pamiętam, że zadzwoniłam do sponsorki mojej i, i żeby mi pomogła poradzić sobie w ogóle z tą złością, nie, którą miałam i w ogóle pożalić się, co to moje dziecko zrobiło i ona mi wtedy uzmysłowiła, nie, że ona mi wtedy uświadomiła, e, skierowała mnie, pamiętam, na m, część tam strony z wielkiej księgi, tam na, na ten fragment, gdzie E, gdzie ta wielka księga mówi, jest, jestem jak aktor nie? raz może być życzliwa, raz może być po prostu jak szaleniec i ja byłam tym szaleńcem dla własnego dziecka nie i to jest to stosowanie <śmiech> odpuściłam w ogóle opcję kobiecie a nie potrafiłam zastosować tych zasad um... I, i kroków w ogóle wszystkich nie również kroku trzeciego w tej sytuacji, czyli oddać po prostu, nie złościć się, oddać to Bogu i, e, i nie potrafiłam tego zastosować e, w domu, w, w, w, w kierunku, w stosunku do własnego dziecka e, i jeszcze kilka takich miałam przykładów e, w których zauważyłam właśnie, że najtrudniej, e, najtrudniej e, mi jest to, stosować te zasady wśród najbliższych mi osób. E, ale nauczyłam się dzięki e, programowi e, i dzięki też krokowi dziesiątemu. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, chyba jeszcze za dwie minutki, to jeszcze skończę. E, tak, no, no to dobrze, dziękuję. Nauczyłam się. Nauczyłam się i yy, yy, yy, yy, yy, to też było najtrudniejsze właśnie do, do, do, do... do dzieci moich, do najbliższych osób, do mamy, do taty, do dzieci. Nauczyłam się robić ten krok dziewiąty na bieżąco, tak? I ten na dziesiątka i jedenastkę robić na bieżąco. i Dzięki temu coraz prościej mi, coraz prościej mi stosować każde te zasady duchowe, czyli miłość po prostu dla drugiego człowieka, tak, użyteczność dla drugiego człowieka. Ja pamiętam też taką sytuację, i to, to codziennie mi się to zdarza, że, że widzę takie drobnostki, że na przykład moje dziecko mówi do mnie mamo zrób mi on ma 14 lat, on mówi do mnie mamo zrób mi kanapkę nie". a ja mówię, przestań, daj sobie spokój sam sobie zrób kanapkę i za chwilę sobie myślę, ale ja jestem nie". dziecko nie zrobię kanapki a przed chwilą byłam u jestem też wolontariuszem i zajmuję się starszymi ludźmi i pół dnia spędziłam u, u starszej kobiety którą się zajmuję wracam do domu, a własnemu dziecku kanapki nie chcę zrobić, nie? <śmiech> tak wychodzi ze mnie ze mnie to aktorstwo i no i to jest praca, tak, stosowanie tego we wszystkich moich poczynaniach, to jest praca to jest praca na co dzień, to nie jest tak, ja wiem, że krok dwunasty mi, mi mi w tym pomaga, tak, bo gdyby nie krok dwunasty, no to ja bym nie, nie, nie dała rady utrzymać tego na co dzień, tego, tego co dostałam, tego, tego, że mi po prostu program Życie uratował dosłownie, mi program Życie uratował dosłownie i gdyby nie ten krok dwunasty, gdyby nie, gdyby nie sponsorowanie, gdyby nie przerabianie programu e, cały czas e, z podopiecznymi e, i gdyby nie, bo generalnie sponsorowanie to daje mi zdecydowanie więcej niż, niż, ja, daję, niż ja daję podopiecznym, nie? Sponsorowanie ratuje mi życie i często też na wszystkie moje, jakby ja czuję się dobrze tylko i wyłącznie dlatego, bo ja czynię król dwunasty. jestem o tym przekonana, że gdybym przestała to robić, to bym była w takiej czarnej e, e, dziurze, nie będę brzydko mówić, ale dziura to jest bardzo delikatne wyrażenie. Bym była w takiej czarnej dziurze, jak byłabym kiedyś. Po prostu wiem o tym, że nie dałabym rady po prostu bez tego. Nie dałabym rady bez tego. I ogólnie bez tego poczucia, bez takiego poczucia użyteczności, bo no, dzięki programowi ja mam takie poczucie... Takie, to znaczy, ja w ogóle tak czuję, mam, mam takie przeświadczenie, że wszystko, co dostałam, i też akceptację mam teraz na to, że wszystko, co dostałam, ten ja to tak nazywam, że cały ten gnój, który dostałam, dostałam po to, żeby w nawóz go obracać, i mogę go w nawóz obracać tylko i wyłącznie dzięki temu ostatkiemu, dwunastemu e, krokowi właśnie, nie, tylko dlatego, tylko dzięki temu moje życie jest w miarę, e, znaczy nie w miarę, ja jestem szczęśliwą kobietą teraz, ona jest, jest satysfakcjonująca, nawet nie, e, nawet e, nie w miarę, nie. E, no chyba tyle. No chyba tyle, bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za możliwość, że mogłam się z Wami podzielić. A jeszcze chciałam powiedzieć w ogóle, na, w ogóle dwa słowa dosłownie, w ogóle na temat sponsorowania. Pamiętam, kiedy moja sponsorka mi powiedziała, że mogę rozglądać się za podopiecznym, tak, mogę się modlić, zacząć, zacząć ogólnie modlić się o podopieczną, Ja wtedy dostałam po prostu spazmów, ja tak bardzo wystraszyłam się w ogóle tego, tak bardzo się bałam sponsorować, bo mi się wydawało, znaczy teraz wiem, że jest zupełnie inaczej i wiem, że jako sponsorka nie jestem ani terapeutką, ani Psychologiem, ani lekarzem, ani nie muszę być mądra, ani mądrzejsza. Ja po prostu ym, dzielę się tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie e, swoim doświadczeniem i tym, e, co ja przeżyłam w ogóle w mojej chorobie alkoholowej i dzielę się tylko i wyłącznie krokami, które sama już przerobiłam wtedy kiedy uświadomiłam sobie tak, to właśnie, że przecież ja nie przecież ja nie muszę mówić opiecznej, ja nie muszę być żadnym lekarzem żadnym terapeutą tak, że muszę być tylko uczciwa i przekazywać to co, czego sama, sama doświadczałam. wtedy mi tak troszkę Zeszło ten, ten strach i ciśnienie, ale pamiętam, że jak dzwoniła do mnie pierwsza podopieczna z prośbą o przekazanie programu, to mi, mi, chciała mnie odebrać, tak pomyślałam sobie, a może przestanie dzwonić. <grym> Bardzo z tego bałam, zupełnie niepotrzebnie, dlatego, bo no, wiem, że dzięki temu tutaj jestem po prostu teraz. Wiem, że dzięki temu, że mówię na mitingu, że przyjmuję te, te spikerki, dzięki temu, że jeżdżę gdzieś na terapię, dawać spikerki, dzięki temu, że pełnię służby we wspólnocie, dzięki temu, że pełnię również, jestem użyteczna też w wolontariacie poza wspólnotą, Dzięki temu ja tutaj dzisiaj jestem i dzięki temu mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem szczęśliwą alkoholiczką. Dziękuję bardzo.